To są informacje Polskiego Radia 24. Silny wiatr w dziewięciu województwach są ostrzeżenia synoptyków i MGW. Służby są w gotowości, zapewnia MSWiA. Ta akcja przerosła oczekiwania jej organizatorów. Zebrano ponad 100 milionów dla dzieci chorych na raka. Trzecia próba zamachu na Donalda Trumpa. Prezydentowi USA nic się nie stało. Minęła godzina 15. Dorota Wojtolczyk. Dzień dobry. Alerty przed silnym wiatrem w dziewięciu województwach wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia dotyczą Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego, a także Lubelskiego, Świętokrzeskiego, Podkarpackiego i Małopolskiego. Do tej pory strażacy interweniowali ponad pół tysiąca razy. Służby monitorują sytuację, są przygotowane do natychmiastowych działań, tak zapewnia MSWiA. Na Podkarpaciu silny wiatr spowodował przerwy w dostawie prądu dla ponad tysięcy odbiorców. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Krosna, Mielca i Rzeszowa. W małej kawalerce na warszawskiej Pradze dzieje się gigantyczne dobro. Od dziewięciu dni trwa stream influencera Patryka Łatwoganga-Garkowskiego dla fundacji Cancer Fighters. Zabrane, zbierane są pieniądze dla dzieci chorych na raka. Do tej pory zgromadzono blisko 150 milionów złotych i ta suma wciąż rośnie. Łatwogang dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji charytatywnej. I Jednoczmy się i pomagajmy dla dzieciaków i, i też nie zapominajmy o tej akcji, bo dawno Polska się tak nie, nie, nie zjednoczyła, wydaje mi się, i, i że nie zapominajmy o tym i nie dzielmy się. Spróbujmy może jakoś dopilnować tego, żeby, żeby dalej się jakby łączyć i, i żeby zapamiętać, że jesteśmy jak jedna wielka rodzina i to jest piękne. Akcje wsparli aktorzy, muzycy, w tym Kwiat Jabłoni i Sanach. Oraz sportowcy m.in. Robert Lewandowski oraz Iga Świątek. Wiele osób zgoliło sobie głowy na znak Solidarności z chorymi dziećmi. Transmisja bije rekordy popularności. Tak tę akcję komentował na naszej antenie Wojciech Kardyś, ekspert, który zajmuje się mediami społecznościowymi. To jest największa akcja w, w dziejach social mediów na pewno Polski, jeżeli nie ogólnie internetu. Ten stream, który się dzieje w Polsce, w, na Pradze, w Warszawie jest największym streamem na żywo obecnie na świecie. To jest numer, numer jeden ze streamów na świecie. Zbiórka łatwoganga i cancer fighters może stać się wośpem młodego pokolenia. Ocenia profesor Monika Kaczmarek Śliwińska, medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Akcja zakończy się za godzinę. Celem napastnika był prawdopodobnie prezydent Donald Trump. Tak stwierdza pełniący obowiązki prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych. Podczas corocznej gali korespondentów Białego Domu padły strzały do holów. wtargnął uzbrojony napastnik i otworzył ogień. Został zatrzymany zanim dotarł na salę, w której odbywała się gala. Jeden z agentów Secret Service jest ranny. Napastnik prawdopodobnie zamierzał zabić członków administracji prezydenta Trumpa i samego prezydenta dodaje Todd Blanche. Trzydziestolatek z Kalifornii był uzbrojony w strzelbę, pistolet oraz wiele noży. Jak przekazuje policja, trafił do szpitala na badania. W Gali z udziałem prezydenta Trumpa uczestniczył innymi, korespondent polskiego radia oraz szerzej d'affaires naszego kraju w Stanach Zjednoczonych Bogdan Klich. Jak przekazał dyplomata, reakcja sali była natychmiastowa. Wszyscy padli na ziemię, niektórym udało się schować pod stoją. Poliki. Klich zwrócił uwagę, że to wyćwiczona reakcja w kraju, w którym dostęp do broni jest szeroki. Unia Europejska oraz NATO potępiają strzelaninę w hotelu w Waszyngtonie. Kilkanaście godzin po tych wydarzeniach z Donaldem Trumpem telefonicznie rozmawiała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Urzula von der Leyen napisała na portalu X, że przekazała słowa solidarności po udaremnionej próbie ataku. Dzięki służbom bezpieczeństwa nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a ranny policjant wraca do zdrowia, napisała na portalu X przewodnicząca komisji. Przywołała też swoje poranne komentarze oraz pozostałych szefów unijnych instytucji, że w demokracjach nie ma miejsca na przemoc polityczną. Wydarzenia skomentował też sekretarz generalny NATO. Napisał, że jest zaszokowany. To atak na nasze wolne i otwarte społeczeństwo. Opowiadamy się za demokracją i solidaryzujemy się ze Stanami Zjednoczonymi, napisał na portalu X Mark Rutte. Dodał, że z ulgą przyjął informację, że prezydent Donald Trump, pierwsza dama i wszyscy goście są cali i zdrowi. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Atak z użyciem broni podczas gali korespondentów Białego Domu w Waszyngtonie może przynieść polityczne korzyści prezydentowi Trumpowi, ponieważ ludzie współczują ofierze, ocenia amerykanista profesor Tomasz Płudowski. Przypomina, że taka sytuacja miała miejsce w lipcu 2024 roku. Donald Trump został wtedy postrzelony w ucho. Było to podczas wiecu wyborczego w Butler w stanie Pensylwania. I jeszcze rzut okiem na licznik podczas akcji łatwo, ganga, no jest już ponad 150 milionów złotych. To były informacje Polskiego Radia 24. W całym kraju wieje porywisty wiatr. W dziewięciu regionach jest silny. We wschodniej części porywy do ponad 70 km na godzinę. Na wybrzeżu możliwe burze. W centrum i na wschodzie na zmianę chmury, trochę słońca i przelotny deszcz. Pogodnie jest na zachodzie. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Suwalszczyźnie zimno, tam 6 stopni. Na wschodzie też chłodno od 6 do 9. W centrum od ym, do 11 stopni, a na zachodzie 13 w nocy w całym kraju będą przymrozki. Klima. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach jest głównie bardzo dobra. W pozostałej części kraju dobra. Jeszcze przez trzy godziny zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej. 57% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej ze słońca, 51%. Od Torunia przez południowo-zachodnie Mazowsze i Lubelszczyzny do granicy z Ukrainą i miejscami na Podlasiu zagrożenie pożarowe w lasach jest ekstremalne lub bardzo wysokie. Klimat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Nie 8 minut po godzinie 15, 150 milionów złotych już na koncie Łatwoganga, co oznacza, że naprawdę akcja nabiera, no bym powiedział, niesamowitego wymiaru, 51 minut do zakończenia tej akcji. Będziemy rozmawiać między innymi z panią psycholog, która pojawi się u nas po godzinie 16.30, innymi właśnie o tej akcji. A już teraz program w repertuarze. Martyna Podolska jest razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym dzisiaj w programie? Ach, to już zaczynamy w takim wypadku. No to jedziemy. W repertuarze Dzień dobry, dzień dobry. Martyna Podolska, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziemy opowiadać o spektaklu pod tytułem Horacjusz, który miał swoją premierę w piątek w Teatrze Polskim w Warszawie. A w naszym studiu aktorzy Irmina Liszkowska. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. I Szymon Kuśmider. Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry tekst 1640 rok a mamy 2026 przetłumaczył go Jerzy Radziwiłowicz znakomity aktor to ile 400 prawie prawie 400 lat 4 cztery wieki. No, a okazuje się, że ta historia opowiedziana przez y, Piera Cornea jest y, uniwersalna, aktualna i można by powiedzieć, że nowoczesna, bo odnosi się do nas, y, do sytuacji, która y, dzieje się nie tylko za naszą wschodnią y, granicą. I mam nadzieję, że o tym temacie za chwilę poopowiadamy, ale y, Irmino, y, mówienie wierszem dla Szymona to jak oddychanie. A jak z tobą? Jak to było? Dla mnie to było bardzo duże wyzwanie. 13 z Zgłoskowiec, wiersz znalezienia w tym potoczystości i takiej mojej współczesnej myśli i prawdziwego człowieka w tym wierszu. To jeszcze mówienie bez mikroportu na dużej scenie teatru polskiego, gdzie mieści się 700 osób. Dla mnie to jest wyzwanie i nauka, i ja wciąż jeszcze zadaję sobie pytania i szukam tego brzmienia, więc cieszę się przede wszystkim, że mogę być na scenie właśnie dokładnie z takim aktorem jak Szymon, który w kulisie za każdym razem jeszcze tam podpowiada. Dobrze Irmina, albo tu jeszcze o tym pomyśl, o tym pomyśl, więc ja się ciągle uczę. Jak to się robi, Szymon? To się robi cichutko za kulisami Ale i nie się o to przytula. Pytałem, żeby... <laughs> Dobrze wiesz. Jak to, jak to się robi, żeby mówić wierszem tak, jak właśnie się mówiło w radiu teraz? Myślę, że to jest kwestia też wykształcenia, które odebrałem jeszcze w ubiegłym wieku od naprawdę wielkich mistrzów. Od Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, od Anny Polony, od Nowickiego, Janka, od ludzi, którzy uczyli nas mówienia wierszem Którzy sugerowali jedną rzecz idź za myślą. Rytm sam się pojawi. Jak coś jest świetnie przetłumaczone, a tutaj mamy naprawdę fenomenalny, kongenialny przekład Jurka Radziwiłowicza, to aż przyjemnie się to mówi przyjemnie się też słucha ciebie, ale także i Modesta Rucińskiego w tej głównej roli. Dorota Landowska, Sławomir Grzymkowski to ta nieco starsza ekipa, ale też jest ta część młodsza, w której jest właśnie Irmina. Dowiedziałaś się, że będziesz grała w tym przedstawieniu. Przedstawieniu poniekąd jubileuszowym, chociaż Andrzej Seweryn, świętujący wczoraj swoje 80. urodziny, ucieka trochę od, od tego związku, swoich urodzin. Rodzin i wyboru tego tekstu właśnie na ten jubileusz, ale dowiedziałaś się, że będziesz grać w tym przedstawieniu, pojawisz się w roli Kamili i pomyślałaś sobie, a no to rzeczywiście będę się musiała nauczyć tego wiersza, usiąść do niego, przysiąść do niego. Byłam przerażona, ponieważ pierwsza, pierwsze czytanie choracjusza było dla mnie piekielnie trudne. Ja słyszałam tylko i wyłącznie rytm, nie potrafiłam znaleźć myśli, a nawet jeżeli myślałam sobie, że okej, okay, mam tutaj myśli i znam intencje i wiem, o czym mówię, to się okazywało, że akcent nie tam stawiam, zapominam o oddechu. Więc dla mnie y, to było bardzo trudne i oczywiście jednocześnie y, jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa, że mogę się z takim materiałem spotkać na scenie z takimi aktorami, ponieważ już bardzo rzadko w polskim teatrze się jednak sięga po taki repertuar, więc to jest sytuacja wyjątkowa. Sytuacja wyjątkowa. To teraz kilka słów od Andrzeja Seweryna, który tak mówił o tym swoim jubileuszu. Ja myślę, że i matematyka czuje się dobrze, i liczby, a ja potrafię liczyć, szczególnie lata mojego życia. To jeszcze kilka słów od Andrzeja Seweryna właśnie o Horacjuszu. Piękne role oferuje aktorom Cornei, że to jest znakomity kryminał. Ja to nazywam kryminałem, ponieważ tam akcja się zmienia co, co kilka minut i to naprawdę zdecydowanie. Po trzecie, no dlatego, że jest pisany wierszem. Ja chciałbym bardzo, żeby polski widz mógł słyszeć inny teatr niż teatr realistyczny. I to się udało, bo na dużej scenie teatru polskiego wybrzmiewa to przedstawienie właśnie wierszem. Przedstawienie o honorze, o tym, co dzisiaj oznacza to pojęcie, ta wartość, i czy w ogóle ono jeszcze jest obecne w naszym dzisiejszym świecie, no ale też jaki honor, no to bohaterstwo, bohaterstwo, no to wojna tych tematów z XVII wieku jest strasznie dużo, ale tak jak powiedziałam, one jednak odwołują się do tego, co tu i teraz. Tak, zdecydowanie kiedy rozmawialiśmy między sobą, którą drogą idą bohaterowie. To dla nich jest najważniejszy Rzym, honor i bogowie. Wszystko inne nie ma znaczenia. Ja z przyjemnością na Irminę patrzę, bo rzadko kiedy zdarza się, żeby młoda aktorka dostała rolę z takim wachlarzem, że zaczyna prawie jak Julia z Roma Julii, a kończy dalej niż Lady Macbeth. To jest myślę, że dla młodej aktorki no, wielkie przeżycie. Mało jest takich ról w ogóle w literaturze. Nie tylko dla młodych. Bo no. rzeczywiście każda z tych ról oferuje wiele. Ty wcielasz się w ojca rodu i tu też wiesz, z pewnością zwykle przygotowując się do, do grania czy w filmach, czy w teatrze, czy w Teatrze Polskiego Radia sięgasz do swoich doświadczeń. Mogę powiedzieć, że jesteś ojcem, a tu jesteś ojcem tego rodu, który jest w stanie sprzeciwić się czy to jest dobre słowo, tego nie wiem, sprzeciwić się w celu tego wyższego, lepszego dobra, sprzeciwić się jakby miłości do własnego dziecka. Tak, e, rzeczywiście dla Rzymu, to jest e, po Romulusie trzeci król, czyli jeszcze sięgamy przed naszą erą, to jest bodaj siódmy wiek. E, e, dla nich najważniejsze było to, co wiąże się właśnie z państwem, z Rzymem, z honorem, i nie ma znaczenia, jakim kosztem e, to się odbywa. E, giną jego synowie. Ginie w pewnym momencie córka. E, w przeciągu 12 godzin z czwórki zostaje mu tylko jeden, który i tak jest oskarżony o to, że zabił siostry i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie chodzi o spoilera. Nie, ale <laughs> e, e, chcemy, żebyśmy trochę sztukę, powiedzieli ale, ale o, o fabule. Rozmawiamy o tym, że cena jest gigantyczna gigantyczna cena Rzymu i honoru. Myślę, że my dzisiaj inaczej troszeczkę na to patrzymy. Dla nas, dla nas ważniejsze jest to, co jest blisko nas. Rodzina, dom, przyjaciele, znajomi, życie ludzkie. A tu postawione jest coś zupełnie ekstremalnie. Wydaje mi się, że właśnie to ekstremum jest bardzo ciekawe, bo zadaje nam pytania, co dla ciebie jest ważniejsze i że... Em, Te etyczne wybory. Tak, ale też taka sytuacja, w której my zaczynamy poranek z uśmiechem, z radością, z kawą, z herbatą, rozmową. I wydaje nam się, że tak będzie cały czas. A ten spektakl mówi, a wieczorem nie masz już nic. Mhm. To mnie e, e, fascynuje w tym tekście. I pokazuje mnie, że warto korzystać z każdej minuty dnia, bo nigdy nie wiesz co się zdarzy później. I że zwycięstwo może być jednocześnie stratą? No gigantyczną stratą. A nasze zwycięstwa te takie ze świata współczesnego bywają różne. Czasami to, że dojdziemy do wieczora z uśmiechem, że kogoś spotkamy, że jest przyjaźń, miłość, szacunek. Coś pięknego się wydarza. A przy tym przedstawieniu ja cały czas mam w głowie, no, ale jest, minie 12 godzin i co? Jest coś ciekawego w takim spojrzeniu. Nie tylko na dramat, ale i również na nasze życie. Ja myślę, że ciekawa jest też refleksja, która towarzyszyła mi już po, po wyjściu. Bo oczywiście ja znam ten tekst, więc wiem jak on się kończy. To jest jasna, jasne zakończenie, jasna historia. Ale z drugiej strony wychodzę tak naprawdę z niewiedzą i z pytaniem, czy to dobrze, czy to źle. Co z tego biorę dla siebie, a, a co jednak ten los, ten traf, to szczęście albo nieszczęście zabiera tym bohaterom. Ty wcielasz się w postać, która musi wybierać pomiędzy miłością do brata, a miłością do e, ukochanego. E, musi, specjalnie e, używam tego e, sformułowania, e, musi, bo e, raz historia, los tak chce, ale z drugiej strony e, ten patriarchat też, e, e, też e, tego wymaga. Tak, e, właśnie w związku z tym, co Szymon mówi, ja uważam, że Kamila jest bardzo współczesną, e, myślowo postacią, ponieważ ona od samego początku, e, właśnie totalnie żyjąc w zdominowanym przez mężczyzny w świecie, mówi nie zgadzam się, nie zgadzam się. I mówi o tym, że jako jedyna mówi o tym, że patriotyzm jest okrutny, jest brutalny i że bohaterskie czyny są czyjąś osobistą tragedią i ona dla niej wartościami jest właśnie rodzina, jest miłość. Ona uważa, że idea lojalności wobec państwa jest jakimś absurdem. Hmm. Za co w ostateczności ponosi gigantyczną cenę, bo... Jest zabita przez swojego brata, ale jest absolutnie odważną, świadomą kobietą, która głośno mówi, co myśli. I fascynującą rzeczą jest również to, że ten e, dramat jest opowiadany przez kobiety. Tak. Właśnie nie przez facetów. To one są... E, e, tym jądrem e, tragedii Korneja e, i to, że one nam opowiadają o tym wszystkim faceci, facetom się wydaje, że rządzą, że w, w, walczą że o, oni w ogóle w, w, wybierają ale historia jest opowiadana przez kobiety i to jest szalenie współczesne w tym tekście przez kobiety, które nie mają głosu. Nie mają głosu tak. i są zamknięte cały czas w domu. Wręcz jest taki tekst, który pada, że męż mężczyźni się boją tych emocji. Oni się boją, że te emocje kobiece skruszą wojowników serca. Więc lepiej jest zamknąć i trzymać pod kluczem. O, bardzo ciekawą rzeczą jest również to, że e, właśnie to, co Imrymina też wcześniej powiedziała, że tu wszyscy są skoligaceni. Tutaj wojna jest między Alba Longa a Rzymem, a to jest zaledwie 30 kilometrów. I tu mężczyźni kochają się z kobietami z Alba Longa. A kobiety z Albalonga, czy mężczyźni z Albalonga Longa e, mają swoich partner, e, swoje partnerki w Rzymie. E, to są rodziny i nagle one muszą stanąć naprzeciwko siebie w walce w wojnie. E, My oczywiście troszkę leciutko do tego podchodzimy, bo mówimy sobie, a bo to tam w tym Rzymie, to tam e, te wojny, to, to, to tak jak dzisiaj rollcaster, tak, na, na gminy, albo, albo jakaś fajna rzecz, jakaś fajna ustawka, albo coś, oni tym żyją <ścoughs> i dla nich to jest fantastyczne, bo faceci rzeczywiście, no oni się lubią tam naparzać, ale tragedia, która za tym idzie sięga dużo głębiej, dużo głębiej przez pokolenia. Tu jeszcze w tym dramacie jest to, że trzech braci z jednej strony staje przeciwko trzech bra trzem braciom z drugiej strony, Horacjusze kontra kuriacjusze. i to jest prawda historyczna, bo rzeczywiście tak było, żeby w, w, wojska się nie powyżynały. stanęło trzech na trzech. To skojarzenie z tym, co dzieje się w strefie gazy jest według mnie jakoś bardzo adekwatne, chociaż oczywiście mówimy o innym kręgu kulturowym i żeby była jasność, jednak tam są różnice pomiędzy tymi, tymi narodami, ale no, nie da się od uciec od, od tego myślenia. No, i od... Tak, a jak jeszcze pomyślimy o... o przecież jakże niedawnym konflikcie w byłej Jugosławii, toż to przecież rodziny mieszkały w tym samym domu i nagle stanęli przeciwko sobie. Bez względu czy to była sprawa religii, wyznania czy, czy światopoglądu zupełnie innego. To było tragiczne i w tym dramacie jest dokładnie to samo. Hmm. już zwycięża, Irmino? Nie. Moim zdaniem przegrywa, bo do końca życia, mm, moim zdaniem, będzie miał tę plamę na sobie, którym, którą jest właśnie krew siostry. Moim zdaniem Kamila wygrywa. Choć ginie, moim zdaniem ona zostaje wierna yy, i wyłania się z tego systemu, który miażdży człowieka. Tak, jest coś takiego w tym przedstawieniu, które gdzieś tam czujemy to za plecami, kiedy król Tyllus mówi, ja ci daruję życie, ale musisz stanąć po mojej stronie i będziesz dla Rzymu żył. I Horacjusz jest uwikłany w politykę, można by powiedzieć, że nawet w, taki, w taką sytuację jest jak z księcia Machiavellego, dostaje życie, ale zapłaci za to olbrzymią cenę. Bo musi zrezygnować z tego honoru, z tego myślenia o, no o sobie, o najbliższych i musi stanąć po stronie władzy, która wydaje się wkrótce bardzo totalitarna i bardzo egoistyczna, tylu zmienia wszystko. Ale jak teraz o tym opowiadasz, to myślę o tym, że tam każda z tych postaci, nawet te mniejsze role, mniejsze postaci, są uwikłane właśnie w ten dylemat. W tak. dylemat moralny. Absolutnie. Nie tylko Horacjusz, nie tylko te kobiece role. Ojciec też. No musi... ojciec płaci straszną cenę. Z, czwórka, z czworga dzieci zostało mu tylko syn, który za chwilę być może straci głowę. Bo, bo, bo, bo, bo, bo tak na to wskazuje finał. Eee, tylko właśnie ten zabieg Królewski, A, on stanie po mojej stronie Będzie dowodził armię Podaruje ci życie, ale masz stać obok mnie I syn przeżył Ale ojciec mógł stracić Całą rodzinę, wszystkich Ale chociaż wydaje się, że ten król Też ma na początku dylemat I dlatego może dopuszcza te różne głosy Chyba, Czy daje szansę jest... Przedstawienia swoich racji Chyba, że to jest po prostu gra manipulacyjna To też jest taka możliwość też tak myślę, że, że, że tam że jest parę jest... tajemnic takich, które niech sobie widzę rozwiąże, przychodząc od nas na przedstawienie. To przedstawienie w reżyserii Andrzeja Seweryna, dyrektora Teatru Polskiego, który od 15 lat kieruje tą sceną i zdecydował się zrealizować spektakl wierszem, jak opowiadał tuż przed premierą. Było to dla niego ważne, by ten utwór wybrzmiał, no choć tak, tak już dawny, ale tak jak opowiadamy, wciąż, wciąż aktualny. Irmino, trochę Szymon już o tym mówił, o tej dwoistości, złożoności, może nawet bardziej postaci, w którą się wcielasz. Wychodząc od bardzo lirycznej, młodej dziewczyny, zakochanej, wielbiącej swoją rodzinę, swojego brata. No i tu się rozpoczyna ten wachlarz. Wachlarz emocji, uczuć, szarganie tymi emocjami na które ona no, wydawać by się mogło nie ma wpływu, chociaż robi wszystko, żeby jednak w jakiś sposób móc działać. Tak, ja jeszcze próbowałam cały czas myśleć o tym, że to jest Rzymianka, że to jest siostra Horacjusza, że ona jest wychowywana przez bardzo męskie środowisko i że ona jest dlatego bardzo, bardzo silna i konkretna. Kolejną rzeczą dla mnie bardzo ciekawą to był ten stosunek do bogów i do losu, bo tutaj bardzo często się odnosimy do tego, że to bogowie wybierają, a to idźmy się tutaj do wyroczni, znajdźmy odpowiedź, pomódlmy się. A ona też mówi o tym, że to nie, jest, to nie są odpowiedzi wyroczni, że to nie są bogowie, że to jest władza. Ten najwyżej siedzący decyduje tak naprawdę, że, że, że my idziemy na walkę, że my tracimy swoich braci, kochanków, e, ojców na wojnie, która jest większa od nas. My jesteśmy tylko na, te, na, na, na końcu tego pokarmu, tego, tego łańcucha pokarmowego. Mm. Tak, że, że pionki w grze e, królów władców. Jesteśmy pionkami. A mnie się też podoba ta makiaweliczność, bo e, tylus który proponuje, żeby stanęło trzech na trzech, czyli Longa Alba, przeciwnicy również na to przystają, ewidentnie manipuluje. Stają do walki dwa największe rody po stronie Rzymu Horacjusze, po stronie Alba Longa Kuracjusze, wyżność najlepszych. To już mi nikt nie podskoczy, prawda? I Jest coś przewrotnego w tym tekście. Szymon, jak mówisz, wypowiadasz słowo wyrżnąć w niedzielne popołudnie, w pół do szesnastej, to oczywiście wskazuje to także na to, że to jest jednak opowieść mrożąca krew w żyłach, i ta krew tam jest widoczna w Waszym tak. przedstawieniu. Bo... Honor krewi Piach. No właśnie, już wywołałeś to, to słowo Piach. Ten Piach jest, pokazuje, pokazuje scenografka go dość dużo, on się sypie. To, to, no, to hasło oczywiste jest, ale mm, z drugiej strony, czy to też oznacza, że potem jesteśmy emocjonalną pustynią? Może, na, mo, może i to przemawia w tym przedstawieniu, że to nie tylko czas przesypujący się mhm. jak piach. Może nie tylko to, że cała przeszłość wdziera się mhm. e, każdą szczeliną w dziś. Ale właśnie, że stajemy się taką emocjonalną pustynią. Może coś w tym jest. Ja nigdy na to tak nie patrzyłem. Nie... Też bardzo często rozmawiając o tym, mówimy sobie, że widz wyciąga z tego wnioski i z, z czymś mu się to kojarzy. My nie musimy o tym wiedzieć. To zamierzenia scenografa, reżysera. Ciężko się gra. Ciężko, ciężko, się, żyje, ciężko, ciężko, ciężko się gra, gra tak. ponieważ piasek, który się przesypując się ściera, powstaje taki pył. I potężne monologi, które mówimy, w tym pyle, powodują to, że poranek następnego dnia w umywalce świadczy o tym, że leżeliśmy gdzieś na jakiejś pustyni, prawda, albo na, na jakiejś plaży i wypluwamy ilości piasku z siebie olbrzymie. No bo płuca muszą to oddać. To bardzo śmieszne. Alergiczne też, chyba. Nie wiem. E, ciekawy, ciekawa Piach. P, przy, przypadłość biologiczna. Tak, ale ogień też jest. Też. Pochodnie, ogień. Pogi no tak, i, i tekst, który niesie, i który jest wyzwaniem dla dla aktorów. Myślę, że dla widzów też jest wyzwaniem, bo dzisiaj nieczęsto, trochę Andrzej Seweryn o tym wspominał chwilę temu, nieczęsto ten wiersz jest słyszany ze sceny. Ciekawa jestem, jak młodzi ludzie będą reagować na wasze przedstawienie, ale myślę, że warto, żeby się na nie wybrali właśnie, właśnie po to, żeby posłuchali innego języka, bardzo poetyckiego, ale także i współczesnego. jeżeli Radziwiłłowicz, wspaniale przetłumaczył ten, ten tekst, a, a z drugiej strony no właśnie jakoś próbowali się totalnie oderwać od świata wirtualnego, bo to przedstawienie pod względem formalnym jest tak naprawdę dość prostą opowieścią. Aktorzy stoją i mówią, a mają co mówić, bo tam jest sporo tekstu, dużo monologów Emocjonalnych. Tak, konstrukcja tego tekstu w ogóle jest taka, że, że ktoś przychodzi i opowiada co się w międzyczasie wydarzyło. Że tutaj nie ma e, m, powiedzmy e, zdarzeń scenicznych, tylko jest opowieść. Opowieść o tym co się w danym momencie w człowieku dzieje albo co się wydarza tuż, tuż e, za progiem domu. Jakie to wyzwanie, jeżeli my dzisiaj y, słuchamy opowieści na Instagramie, które mają 30 sekund. Tak. To, to wyzwanie. Horacjusz w Teatrze Polskim w Warszawie wybrzmiał y, premierowo w piątek. Oczywiście to przedstawienie weszło do stałego repertuaru teatru. Y, Irminat, będziesz miała wkrótce jeszcze premierę? Dopiero w przyszłym sezonie robimy czarownicę z Salem, więc y, ten sezon kończy tą premierą dokładnie. Szymon też kończy? E, tak, ten, ten sezon na szczęście już się kończy tą premierą, a w czarownicach się spotkamy. Tak. Ach, to mam nadzieję, że my też się spotkamy i będziemy mieli szansę porozmawiać o kolejnym przedstawieniu z waszym udziałem. A na koniec oczywiście składamy raz jeszcze najlepsze życzenia urodzinowe, urodzinowe Andrzejowi Sewerynowi. Przypomnę, aktor i reżyser, dyrektor Teatru Polskiego wczoraj świętował swoje 80 urodziny. A w naszym studiu Irmina Liszkowska. Dziękuję bardzo. I Szymon Kuśmider. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, papa. Pa. I Szymon, ja cię chcę zmusić, żebyś przynajmniej dwa wersy powiedział. Takiego dychasz tym wierszem. Jakie? Jakiekolwiek. Do mnie powiedz coś. Hmm. Córko. Córko, dość łez. W tym domu niech nigdy nie płyną, gdy dla dobra wspólnego nasi bliscy giną. Szymon Kuśmider, Irmina Liszkowska, Martyna Podolska, bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy na Horacjusza do Teatru Polskiego w Warszawie. Zapraszamy. Zapraszamy. W repertuarze. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, A do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?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 Wejdź na podatki.gov.pl lub pozytek NGOPL i dowiedz się, jak przekazać 1,5% swojego podatku jednej z tysięcy organizacji pożytku publicznego. Zobacz, jakie to proste. 1,5%. Bądź pożyteczny. Ogłoszenie społeczne. 34 minuty po godzinie 15. Gość Polskiego Radia 24. Przesadzę, jeżeli powiem, że na naszych oczach dzieje się historia. Na pewno dzieje się i historia w internecie. Setki tysięcy Polaków śledzą dziewięciodniowy stream charytatywny prowadzony przez influencera Łatwoganga. Z nami już jest aktor Sebastian Stankiewicz. Dzień dobry. Cześć, cześć witajcie, witajcie serdecznie. My właśnie byliśmy z ekipą Furiozy w środku, w tej najbardziej znanej, rozchwytywanej kawalerce w tym momencie w Polsce. Przed nią jest tutaj mnóstwo ludzi, więc to jest coś po prostu niesamowitego, co się w ogóle wydarzyło. Ja to śledzę od dwóch, trzech dni, bo muszę powiedzieć, że jestem trochę bumersem w temacie technologii, internetu i tego wszystkiego. I to sprawiło też, że, że zobaczyłem faktycznie, już teraz uznałem to, że ten internet ma niesamowitą po prostu moc, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co robią ludzie, i bo za ludźmi wszystko stoi i tutaj po pierwsze wielki, wielki szacun w ogóle dla fundacji Cancer Fighters za to, co oni robią, jak walczą od lat, zbierają te pieniądze, a teraz to, co się wydarzyło, się zdarzyło. Yy, czyli yy, cały, cały numer yy, Mai BDS-a i Łatwo Ganga, ten cały stream no to jest naprawdę coś, co się w ogóle w głowach nie mieści, yy, mm, ale najważniejsze jest to, że po prostu jak widać Polacy mają kolejny raz otwarte serca i to w tak szybkim tempie, bo jak my byliśmy w środku okazało się, że pękło yy, 150 milionów, więc to jest naprawdę coś yy, jakaś yy, no, no, nie, niewiarygodna suma, <śmiech> prawda? No to, nie, to, to, to, to, to, to po prostu jest nie do pojęcia w ogóle co, to, co, co się wydarzyło, co się dzieje i, i, i to, że, że po prostu stojąc w kolejce, trochę muszę powiedzieć, jak za czasów PRL-u akurat, przed wejściem do kawalerki cały czas ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, jak na po prostu dobrą domówkę, cały czas przychodzą jeszcze nowe osoby, każdy chce oczywiście pomóc, wesprzeć całą akcję. Niesamowite jest to kombo takie, że tutaj nagle mamy muzyków, tutaj nagle ktoś inny wpada, wszyscy się gdzieś tam łączą w dobrej, w tej słusznej sprawie i to jest najważniejsze, że, że po prostu nasze serca są gorące ponownie, dzięki właśnie chłopakom, którzy jakby poruszyli to wszystko i, i, i wprowadzili w ruch, a to po, potem jak taka kula śniegowa po prostu zaczęło się rozkręcać I, i ja po prostu w tym momencie wierzę w nas, nie tylko w ludzi, ale przede wszystkim nawet Polaków, że potrafimy się połączyć pomimo tego w zależności jakie mamy poglądy i tak dalej, właśnie w takim momencie i, i, i tak naprawdę najważniejsze, najważniejsze jest to, że w Płacamy te pieniądze, że pomagamy, że licznik cały czas pije i że dobro zwycięża. Do końca akcji zostało nieco ponad 22 minuty na miejscu był Sebastian Stankiewicz. Panie Sebastianie, bardzo Panie, dziękuję. Ja jestem nakręcony, ja nigdy w ogóle tak dużo nie mówię. Ale to znaczy, że dzisiaj to jest dzień cudów, absolutnie dzień cudów. No ja tylko dzień dodam, że 158 milionów złotych, a licznik jeszcze bije przez najbliższe 22 minuty. Panie Sebastianie, nie zabieram czasu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ja tylko dodam, że oprócz pana Sebastiana w tej akcji wzięli udział. Chyba wszyscy, ale dodam Doda, Cezary Pazura, Jan Kleosia Tomasz Karolak, Mateusz Pałowski, Adam Zdrójkowski Julia Wieniawa i tak dalej I tak dalej, a akcja Cały czas trwa i zaraz Będzie 159 milionów złotych Gość Polskiego Radia 24 Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest 38 minut po godzinie 15. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Katastrofa w Czarnobylu, która zmieniła losy setek tysięcy ludzi. Gdy radioaktywny obłok dotarł do Polski, stężenie izotopów było tak wysokie, że naukowcy sądzili, że zepsuły się maszyny pomiarowe albo doszło do wojny jądrowej. Dzisiaj mija 40 lat od tego wydarzenia. Gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Kamil Dworaczek, dyrektor Wocławskiego Oddziału IPN, autor książki W cieniu radioaktywnej chmury. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, jakie pierwsze sygnały dotarły do Polski, kiedy pojawiła się informacja, że coś wydarzyło się w Czarnobylu? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że Sowieci, u których oczywiście doszło do awarii, nie poinformowali ani Polaków, ani żadnego innego państwa o tym, że na ich obszarze doszło do tak poważnej katastrofy, do tak poważnej awarii. I tak naprawdę Polacy dowiedzieli się, dowiedzieli się o tym dzięki temu, że to skażenie zostało wykryte przez ich własny system monitoringu skażeń radiologicznych. Bo przypomnijmy, że takie stacje istniały... Mniej więcej od lat 30. czyli od czasu, kiedy właśnie dochodziło do pierwszych prób jądrowych. Dlatego też no, taki, taki monitoring był potrzebny. I ten monitoring, a konkretnie stacja w Nikołajkach, jako pierwsza właśnie wykryła to, że skażone powietrze jest nad Polską, bo na w pierwszym rzędzie właśnie napłynęło na ten północno-wschodni obszar naszego kraju i to był wieczór 27 kwietnia. Trzy doby po wybuchu w Polsce rozpoczęła się dyskusja na temat działań, które powinny zostać podjęte. Przypomnę, trzy doby po wybuchu. Jak to możliwe? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, Sowieci nikogo nie poinformowali. Yy, zacznijmy zresztą od tego, że sami na początku też nie zdawali sobie sprawy ze skali katastrofy, z tego, że reaktor po prostu przestał istnieć. Yy, dyrektor elektrowni Wiktor Birchano w pierwszych godzinach po awarii wysyłał do swoich przełożonych w i owie w Moskwie informacje, że reaktor jest chłodzony, że jest cały, że te skażenie nie jest tak duże. No i na bazie tych informacji początkowo nie sięgano po jakieś drastyczne środki. Dopiero w ciągu dnia 26 kwietnia przed sowieckimi specjalistami ukazała się cała skala tragedii, tego, że właściwie reaktor nie istnieje, że jest zniszczony, że no to była też możliwość przelotu śmigłowcem nad, nad elektrownią. Wówczas oni zobaczyli tą wielką dziurę w dachu reaktora numer 4. I tak naprawdę Sowieci ogłosili to, czy przekazali informację 28 kwietnia wieczorem, czyli dwa dni później. Ta informacja zresztą też była bardzo lakoniczna, składała się z czterech zdań. Niewiele mówiła ponad, ponad tym, że przepraszam, że doszło do takiej awarii. A, a później jeszcze Polacy usiłowali kanałami czy to dyplomatycznymi, czy takimi półoficjalnymi dowiedzieć się, co się stało i też niewiele wskurali. Tak jak wspomniałem, to, to powietrze w Mikołajkach zostało wykryte wieczorem 27 kwietnia, ale nie istniały wtedy niestety procedury, które mówiły o tym, jak ta informacja powinna być dalej przekazywana, jak, jak, gdzie powinna trafić, do jakich konkretnie władz, do jakich instytucji. I to sprawiło kolejne opóźnienie. Czyli tak naprawdę właśnie tak jak pan redaktor zauważył, mijają trzy dni i dopiero ta informacja trafia do, do Polaków. O czym ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban w komunikacie poinformował, że nad północno-wschodnią Polską przesunął się radioaktywny obłok powstały w wyniku awarii w Czarnobylu, ale podkreślał, że zagrożenia nie stwierdzono. Kłamał? Nie do końca. To znaczy, trzeba zauważyć, że przede wszystkim to skażenie, które się pojawiło wtedy nad Polską, nie zagrażało bezpośrednio życiu i zdrowiu, przynajmniej w takim stopniu, żeby na przykład ogłosić lockdown zamknąć cały kraj. Oblicza się, że te dawki, które otrzymali Polacy, średnia dawka w roku 1986 to 0,3 mSv, a taka dopuszczalna dawka ze sztucznych źródeł to jest 1 milisievert, czyli trzy razy mniej, więc ta dawka nie była tak groźna. Natomiast w działaniach polskich władz można dostrzec pewną niekonsekwencję, ponieważ z jednej strony właśnie mówiono o tym, że nie ma dużego zagrożenia, a z drugiej strony zdecydowano się podać wszystkim dzieciom płyn Lugola. Zresztą przyjęli go także dorośli, łącznie 17,5 miliona osób. Zresztą zapewne wielu naszych słuchaczy też pamięta płyn Lugola, pamięta jego tak. takie najsilniejsze wspomnienie z tego, z tego czasu. Więc była pewna taka niekonsekwencja. Natomiast mówię, no, były, było takie przekonanie, że tego zagrożenia nie ma, zresztą to zdanie też podzielali eksperci, więc no, tutaj muszę powiedzieć, że ówczesny przekaz władz nie odbiegał od prawdy, ale problem polegał na tym, że był on skrajnie niewiarygodny. że mhm. Urban nazywany Gebelsem stanu wojennego dla wielu ludzi nie był rzetelnym źródłem informacji, trudno się dziwić, więc kiedy władze mówiły o tym, że nie ma zagrożenia, to bardzo często no, ludzie byli przekonani, że takie zagrożenie jednak istnieje. Panie profesorze, no, wspomniał już Pan o tym słynnym płynie Lugola, czyli to był taki rozcieńczony jod. Na ile skuteczne albo na, na, na ile wartościowe było przyjmowanie tego płynu? Czy on faktycznie chronił w jakikolwiek sposób, czy to był jakiś sposób na to, żeby społeczeństwo uspokoić, że władza coś robi? Wydaje mi się, że właśnie tutaj było kilka przyczyn tej decyzji o podaniu płynu Lugola. Na pewno właśnie istotny był ten efekt psychologiczny, czyli pokazanie Polakom, że władza mimo wszystko podejmuje jakieś działania, stara się chronić ludzi. Przypomnijmy, że... Podawanie płynu Lugola nie było rodzajem lekarstwa na radioaktywność, chociaż też wówczas istniało często takie przekonanie. Tak naprawdę chodziło o to, żeby bardzo szybko, chociaż i tak jak już wspomnieliśmy, minęły trzy dni, żeby bardzo po szybko podać dzieciom jod nieradioaktywny, po to właśnie, żeby dziecięce tarczyce nie wychwytywały z powietrza, z pokarmu jodu radioaktywnego, jodu 131, który właśnie uwolnił się w reaktora numer 4 czarnobylskiej elektrowni, Jądrowej. I początkowo ta akcja objęła tylko województwa północno-wschodnie, ale po kilkunastu godzinach rozszerzono tą akcję też dlatego, że z innych województw napływały głosy oburzenia, że mieszkańcy tych obszarów są traktowani jako obywatele drugiej kategorii, oni też jak najszybciej chcą przyjąć, to tak jak powiedziałem, jak się wówczas wydawało lekarstwo na, na radioaktywność, ale y, medyczne przesłanki też istniały, wspomniałem, że tego dużego zagrożenia nie było, natomiast szacowano, że gdzie ta dawka może przekroczyć dopuszczalne limity na tarczyce dzieci. Stąd też, właśnie, stąd też właśnie ta decyzja, to była kolejna przesłanka. I oblicza się, są takie szacunki, że dzięki tej akcji ta dawka przyjęta wówczas przez Polaków była o 35% mniejsza, To dawka radioaktywnego jodu 131%. Czy w Polsce oprócz strachu były również negatywne skutki katastrofy w Czarnobylu? Czy w jakikolwiek sposób ta katastrofa wpłynęła na pokolenie rocznik 80-85? Wielu ludzi zadaje sobie do dzisiaj to pytanie. Ja pisząc książkę też starałem się zmierzyć i to był tak jeden z ważniejszych problemów badawczych. Oczywiście ja nie jestem lekarzem, więc posiłkowałem się po prostu literaturą, która została na ten temat już opublikowana. I warto wspomnieć, że w Polsce przeprowadzono takie bardzo szerokie badania dwukrotnie, które miały między innymi sprawdzić, czy mamy do czynienia z jakimiś konsekwencjami zdrowotnymi w tym pokoleniu które wówczas były dziećmi. Powstały dwa raporty, Czarnobyl 1 i Czarnobyl 2, jeden na początku lat dziewięćdziesiątych, drugi na początku lat 2000 i zasadniczo te raporty, czy, czy te zespoły badawcze nie wykazały jakichś poważnych zmian, tutaj mówimy przede wszystkim o, o tarczycach, czy wyraźnego, widocznego wzrostu chorób tarczycowych. Wielu z nas dzisiaj jest, jest skłonna wiązać swoje problemy z tarczycą, z, z Czarnobylem. To jest jeden z takich mitów, że automatycznie to przekładamy, że to musi być efekt ówczesnego promieniowania. Zresztą i wtedy, kiedy się pojawiały jakieś dolegliwości, czy skórne, czy przeziębienie, bardzo szybko ludzie byli skłonni wiązać to właśnie z promieniowaniem czarnobylskim. Natomiast generalnie rzecz biorąc, lekarze dzisiaj uważają, że y, takie choroby najczęstsze, choroby autoimmunologiczne, takie jak choroba Hashimoto czy choroba Greisa basedowa e, to są choroby cywilizacyjne związane z bardzo wieloma czynnikami y, właśnie uwarunkowanymi naszym, naszym stylem życia. Przede wszystkim obserwujemy wzrost tych chorób y, w Korei, w, w w Stanach Zjednoczonych, więc na terenach, obszarach, gdzie nie ma mowy o po czarnobylskim opadzie radioaktywnym. Chociaż też trzeba zauważyć, że w niektórych indywidualnych przypadkach, chociaż dzisiaj to trudno rozstrzygnąć, ten Czarnobyl mógł mieć jednak jakiś wpływ, na przykład jeżeli ktoś miał silnie skażone mleko, bo na przykład w niektórych wypadkach to mleko potrafiło przekraczać dopuszczalne dawki, to być może ta osoba dzisiaj ma te problemy właśnie ze względu na, na, na te okoliczności. No ale mówię, to wymaga już... Indywidualnego zbadania historii każdego pacjenta. Panie profesorze, wspomniał pan, że nie było procedur, jak informować o tej katastrofie, a były procedury, jak jej zaradzić, jak skutecznie zabezpieczyć Czarnobyl. W 2019 roku pojawił się kolejny sarkofag, który miał zabezpieczać elektrownię, żeby to promieniowanie nie wpływało na, na otoczenie. Ja czytając książkę, ale no też z popkultury, słynne łopaty, które okazały się chyba jednym z bardziej skutecznych narzędzi do, do walki z katastrofą, no dzisiaj można powiedzieć, że się to w głowie nie mieści. Mhm. Tak, tutaj rozumiem, że pan redaktor ma na myśli biorobotów, którzy zrzucali łopatami radioaktywne elementy zniszczonego reaktoru numer 4, z dachu reaktora numer 3. Tak. Trzeba przy przypomnieć, że elektrownia czarnobylska działała do 2000 roku. To, że doszło do awarii w jednym z reaktorów, nie sprawiło, że ona została automatycznie zamknięta, więc ona jeszcze jakiś czas produkowała prąd, stąd te władze sowieckie kładły duży nacisk, żeby ten teren oczyścić, żeby móc na nowo uruchomić elektrownię. No i na tym dachu właśnie usiłowano wykorzystać zdalnie sterowane pojazdy. Sprowadzono taki zachodnio-niemiecki policji, który służył do rozbrajania, jak się domyślam, ładunków Duchowych. Wykorzystywano łunochody, które miały zastosowanie na Księżycu. Natomiast one wszystkie nie zdawały egzaminu, bo promieniowanie tam było zbyt silne i przestawały działać. Wówczas właśnie wysłano ludzi, stąd nazwa bioroboty, którzy dostawali kilkadziesiąt sekund na to, żeby wykonać jak największą ilość pracy, tych prac porządkowych na dachu, po czym, po czym wracali, zostali odsyłani ze strefy wykluczenia, bo otrzymywali taką dawkę, że już po prostu nie mogli dalej przebywać w ogóle w, ogóle w strefie. Więc, więc tak sobie władze sowieckie, niestety kosztem yy, zdrowia, bo, bo przypuszczam, że mogło to jakoś wpłynąć na zdrowie tych ludzi, yy, wówczas radziły. Ale pytał pan o procedury i tutaj nie będę może sz szerzej yy, na ten temat mówił, natomiast warto podkreślić, że wówczas władze działały troszeczkę ad hoc, spontanicznie, ale no pewne wnioski wyciągnięto z tamtej sytuacji. Nie od razu, natomiast dzisiaj no te procedury mamy, one są zawarte, uregulowane w sprawie atomowym. No i w kilka lat temu, kiedy był prowadzony ostrzał zaporowskiej elektrowni jądrowej w Radzie na Ukrainie, no to wtedy te procedury zaczęto wdrażać, to znaczy yy, może państwo słyszeli w, w mediach, to był temat obecny, że tabletki z, z jodkiem potasu zaczęły być dystrybuowane yy, bliżej ludzi, powiem w pewnym uproszczeniu, to znaczy trafiały do szkół, do remis, trażacki, tak żeby można było żeby skrócić tą, ten czas podania jodku potasu ludziom, ponieważ no, ten czas, jak już miałem okazję wcześniej wspomnieć, odgrywał to po prostu dużą rolę. Czy bo Ja pamiętam e, moment, w którym doszło do e, awarii e, Fukushimie i no, jakby trochę ten duch Czarnobyla, ten strach gdzieś z tyłu głowy się pojawił. Dzisiaj nie ma szans na to, żeby powtórzyła się historia z Czarnobyla, ponieważ i technologia się pozmieniała i sposób radzenia sobie z katastrofami również się pozmieniał, no bo jesteśmy w trakcie już nawet nie tyle dyskusji, co konkretnych decyzji w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce. Zdecydowanie te elektrownie, które dzisiaj funkcjonują, są dużo bezpieczniejsze niż, niż czarnobylska elektrownia jądrowa, która została też wybudowana. Sam zresztą test, który doprowadził do, do tej awarii, no, był prowadzony z pogwałceniem zasad bezpieczeństwa. Przypomnę też, że te elektrownie na wschodzie nie miały tak zwanej osłony bezpieczeństwa, która w razie, w razie awarii mogła zatrzymać część powietrza czy część tych radionuklidów. W, w elektrowni no, była chociażby awaria w Three Island w Stanach Zjednoczonych w 1979 roku, mniej znana, gdzie właśnie kopuła bezpieczeństwa zatrzymała te skawone powietrze. Więc dzisiaj te nowe elektrownie, które są budowane obecnie, one posiadają takie zabezpieczenia. Więc te lekcje również zostały w tym obszarze odrobione. Tutaj pan Podał przykład katastrofy fukuszyńskiej, która też pokazuje, że te wnioski są wyciągane, bo znowu musiałbym przeprowadzić taki szerszy wywód, jak doszło w ogóle do, do, do katastrofy, do awarii w Japonii. Natomiast mówiąc w dużym uproszczeniu, fala tsunami zalała silniki diesla, które miały służyć awaryjnemu chłodzeniu reaktorów, no bo elektrownia była odcięta od zasilania elektrycznego, bo ten się nim z nimi zniszczyło sieć energetyczną. Gdyby te generatory były wyżej, a nie na, na poziomach, gdzie, gdzie zalała jej woda, to by w ogóle nie doszło do, do stopienia reaktorów w, w Japonii. Więc od tego czasu te silniki diesla są po prostu umieszczane nieco, nieco wyżej. Więc elektrownie jądrowe obecnie są dużo, dużo bezpieczniejsze. Natomiast też trzeba powiedzieć, że nigdy nie ma w żadnym wypadku, w przypadku żadnej technologii stuprocentowej pewności, że do jakiejś awarii czy wypadku y, może dojść, ale przypuszczam, że do tak uwolnienia tak y, dużej ilości skażeń, jak to było 40 lat temu, y, nie powinno dojść. I to są dobre informacje, które płyną 40 lat po katastrofie w Czarnobylu. Profesor Kamil Dworaczek, dyrektor Wrocławskiego oddziału IPN, autor książki W cieniu radioaktywnej chmury, był moim i państwa gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Również bardzo dziękuję. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zaledwie 5 minut do wyjątkowej akcji, do akcji, która myślę, że spokojnie może powiedzieć, że przejdzie do historii. Razem ze mną już artystka, piosenkarka Bryska. Dzień A. dobry. Dzień dobry, witam. Pięć minut zostało do zakończenia tej akcji Łatwoganga. Na koncie fundacji ponad 162 miliony złotych. Co aktualnie się tam dzieje? Jaka panuje atmosfera? No bo to za chwilę koniec tego wielkiego wydarzenia. Tak, no ja właśnie cały czas śledzę streama, bo ja, mnie dzisiaj tam na miejscu nie ma, ale atmosfera jest niesamowita. W ogóle to, co się tam dzieje, to jak jak właśnie Piotrek połączył wszystkich tych ludzi ze wszystkich światów tak naprawdę. Jest niesamowite i no nie wiem, to jest tak magiczne, że jak ja stamtąd wyszłam, to do końca nie mogłam uwierzyć w to, co się wydarzyło. Ja tam widziałem, że tam strasznie dużo się dzieje. Ludzie czekający w korytarzu, ludzie czekający pod blokiem, no bo to dzieje się po prostu w zwykłym e, mieszkaniu. Gwiazdy, które co chwilę tam e, przechodzą, e, mieszkańcy jakoś na to reagują? Są sąsiedzi się nie denerwowali? No ja jak czekałam, bo ja czekałam, tam, tam jest tak, że jest taki e, malutki korytarzyk i ja czekałam akurat na Kubańczyka, ja przyjechałam e, trochę wcześniej i jakoś tam im się poprzesował, więc czekałam w sumie 3,5 godziny, więc tak jak, w sumie, jak do lekarza trochę się czeka tam. E, dostaje się krzesełko i, i każdy grzecznie czeka, w ogóle to jest takie śmieszne, jak, e, jak człowiek sobie pomyśli właśnie, że wychodzi z mieszkania tam jacyś youtuberzy i celebryci siedzą na krzesełkach i czekają, żeby wejść na streama. To, to, Niesamowite. To się, to się nie zdarza. Jak oceniasz, skąd to poruszenie? 162 miliony, 607 tysięcy, a ten licznik cały czas bije. Co się takiego wydarzyło 9 dni temu, że teraz poglądam Małgorzata Kożuchowska klaszcze w ręce? Tak. Mi się wydaje, że to jest kwestia po pierwsze samego Piotrka, który jest po prostu naprawdę robi to bardzo szczerze dla dzieci, ja jak byłam tam na miejscu, to on naprawdę przeżywa to całym sobą. On już od dziewięciu dni cały czas jest na pełnych obrotach i nawet jak lekarz do niego przyjechał, to nie chciał, nie chciał tego lekarza, żebym się palec naprawił sam z siebie, żeby tylko nie musieć wychodzić. Także on naprawdę bardzo, bardzo mocno to przeżywa. Robi to tylko i wyłącznie dla dzieciaków. Także ja myślę, że to jest kwestia po pierwsze właśnie samej, samego Piotrka, który jest w tym bardzo szczery, ale i tego, że czasy po prostu są jakie są, że dzieje się dużo smutnych rzeczy i że chyba potrzebowaliśmy wszyscy czegoś tak pozytywnego i czegoś tak po prostu przyziemnego. Czy idąc tam trzeba było mieć już z tyłu głowy, co należy zrobić, jaki próg osiągnąć, żeby coś się wydarzyło, bo jak słyszałem, że doda pogodziła się z Magdą Gessler, to mówię, no nie no, świat już oszalał chyba. Tak, no ja myślę, że to, to chyba, to chyba nie, nie, nie na tym też polegało, że każdy tam przychodził, w sumie tam rzeczy się dzieją tak naprawdę bardzo spontanicznie. I też nie, nie na tym to też polegało kto kogo przebije w tym co więcej, co więcej się wydarzy, tylko też na no, żeby zachęcić gdzieś tam tych ludzi do wpłacania, do wpłacania pieniędzy i też zatrzymać ich uwagę, bo my tam w sumie wszyscy byliśmy głównie po to, żeby żeby Piotrkowi pomóc, żeby on też na chwilę mógł odetchnąć no i żeby zatrzymywać cały czas uwagę ludzi. Teraz na stream jest prawie no, ponad milion ludzi, więc to jest w ogóle niesamowita. To jest jakaś, jakaś niedziela, którą wszyscy spędzamy razem. Prawda? Bo to jest też no, w sumie można by powiedzieć, co, co czwarty Polak spędza teraz, e, spędza teraz niedzielę z, z artystami, z YouTube'em. E, to, to jeszcze muszę zapytać, bo zostało półtorej minuty do końca tej akcji. Czy można się spodziewać, że z nami to dobro zostanie? Że my będziemy chcieli dalej prowadzić tę akcję? No bo za minutę 17 ta akcja się zakończy I, i czy to będzie, czy to jest jednorazowy zryw twoim zdaniem, czy to jest coś, co będzie razem z nami trochę dłużej? No ja, ja jestem taka, że mam w sobie bardzo dużo nadziei i dużo wiary w to, że, że mimo wszystko jak ten licznik wybije zero, to też zostanie razem z nami. I mam taką nadzieję głęboką, że właśnie wszystkie osoby, które się angażowały, tego streama nadal będą o tym tak głośno mówić, żeby tym dzieciakom pomagać, będą się angażować w akcje charytatywne, bo też pamiętajmy o tym, że zawsze można pojechać do hospicjum, odwiedzić dzieciaki, pobyć z nimi, to nie tylko akcja charytatywna, a to są realne, realni ludzie, którzy po prostu za nią stoją. I to tak naprawdę dla tych dzieciaków, które tam siedzą, czekają i obserwują tą całą akcję, co robimy. Więc mam nadzieję bardzo głęboką, że, że to wszystko z nami zostanie. Cało to dobra.